Wam ten odcinek w środę, wieczorem, żeby nie czuć presji i nie nagrywać go w czwartek, żeby nie był nagrywany na siłę, bo pewna część środowiska uważa, że nie należy grać na siłę, bo jest to wtedy w jakiś sposób gorsze. Ja jestem gotów się nawet z tym poglądem do pewnego stopnia zgodzić, bo... Miewałem kilka odcinków, które Miałem nagrywane na szybko I które ja osobiście uważam Za gorsze Chociaż no tu Jest taki problem, że to co ja uważam Za lepsze albo za gorsze to Słuchacze, a przynajmniej ta część Środowiskowa To w zasadzie prawie w stu się pokrywa No więc oni mają zupełnie Odwrotne zdanie na ten temat ja nie jestem zdania, że należy czekać na wenę, bo osobiście uważam, że czekanie na przykład miesiąc, e, a w niektórych przypadkach dłużej na kolejny odcinek podcastu zabija we mnie słuchacza. Chociaż ja może nie powinienem się wypowiadać, bo ja w ogóle słucham bardzo mało podcastów. Jedyny, którego słucham regularnie to jest podcastofon dzięki temu jestem na bieżąco z tym co się dzieje całą resztę tych do których wracam co jakiś czas mógłbym policzyć na palcach jednej ręki między innymi dlatego, że gdyby były nadawane regularnie to prawdopodobnie regularnie bym do nich wracała, ponieważ pojawiają się od przypadku do przypadku, a ja jestem staruchem i jestem obrażony z RSS-ami i nie mam czytnika, który mnie automatycznie powiadamia, a jedynie program do podcastów w mojej Nokii, który odpalam, żeby się zaktualizował, jak sobie przypomnę, to nie wiem, że na przykład po pięciu tygodniach przerwy Skwara coś wypuścił. Zresztą chyba ostatnio nawet nie więc wracając do tematu nagrywam ten odcinek w środę wieczorem e, ten brak zgody na to, że lepiej opuścić odcinek niż nagrać coś nieprzemyślanego to jest jeden z kilku braków zgody o których dzisiaj będę mówił e, Krzyszman wrzucił dzisiaj dzisiaj może wczoraj, i nie wiem no w każdym razie dla was kilka dni temu bo prawdopodobnie w środę na Facebooku, taką ankietę z pytaniem, czy w związku z tym, że ma wakacje, to ma grać normalnie z przygotowaniem jaskinie, czy grać na pałę jaskinie, czy grać na pałę w ogóle super, specjalne odcinki, a jaskinie normalnie, czy jeszcze coś innego. Po pierwsze to Ci, Krzysiek, bardzo zazdroszczę, bo ja wprawdzie będę miał bardzo dużo urlopów w tym roku, w sumie przez całe lato, yy, ponieważ dobrze poszyłem korpus Christi i parę innych rzeczy i należy mi się urlop ojcowski Event troszeczkę e, w takim zwykłym roku ponieważ mi się należy to będę miał cztery tygodnie urlopu w sumie jeszcze mi zostanie trochę na jesień ale to dlatego, że ja miałem w tym roku bardzo dużo urlopu, bo trochę mi się zostało z zeszłego i w związku z tym, że młody się urodził to jakieś dni opieki nad dzieckiem zdrowym, jakiś okolicznościowy, coś udało mi się przeoszczędzić. No i ten urlop ojcowski, w każdym razie zazdroszczę Ci, Krzysiek, że Ty masz wakacje, bo ja nie mam. <grym> nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem wakacje. Znaczy nie, no w czasach, jak przez chwilę byłem formalnie bezrobotny, bo tak praktycznie bezrobotny, to to też parę razy w życiu byłem, ale to były bardzo krótkie okresy. To nie pamiętam jest, jak to jest mieć wakacje, mam tylko urlop. Osobiście uważam, że mm, fajnie jednak jest odcinek mieć trochę przygotowany. Można grać na pałę oczywiście i przykładem takiego odcinka granego na pałę są rozmowy z dyktafonem wśród zwierząt, rozmowy z y, bracią komiksową czy ostatnie dziady z lasu, o tym też za moment... Natomiast nawet jeżeli one były grane na pałę, w sensie było takie pójście na żywioł, to w tym stała jakaś koncepcja. Jestem strasznym zwolennikiem koncepcyjnego nagrywania. Nawet nie mówię, że każdy odcinek musi mieć temat. Chociaż no, to jest miło, jeżeli ma. W każdym razie miło dla prowadzącego. Mnie na przykład B180 prowadziło się bardzo dobrze. Do momentu aż mi się znudziło. Ja Właśnie dlatego, że każdy odcinek to była jedna zamknięta całość. Było wiadomo o czym mówić. Był komiks taki i taki, tu autor. Trochę o treści, trochę o prawie bach z głowy. Nie ma problemu, prawda? Ja lubię mieć zagadnienie. Dlatego uważam, że całkiem nieźle wychodzą mi odcinki, kiedy mówię o komiksach. Konkretnie uważam, że nie najgorsze były odcinki o Gwiezdnych Wojnach jeden o książkach, który ostatnio poszedł. Też jestem z niego zadowolony. Lubię odcinki, które traktują o czymś. Wbrew temu, co mam na kapoku napisane, ja nie jestem tak naprawdę w podcastingu zwolennikiem radosnego pieprzenia. Wasze zdrowie. Możecie się dziwić, dlaczego piję wieczorem w tygodniu. A to dlatego, że to tak naprawdę nie jest alkohol, to tylko piwo A poza tym właśnie zamknęliśmy z żoną pierwszy rozdział pracy nad hałturą I należy nam się trochę samozadowolenia z tego, że ten pierwszy etap zamknęliśmy No tak to jest, niestety człowiek ma pracę na etat I to jest całkiem przyzwoita praca I on jest całkiem dobrym specjalistą i jest całkiem nieźle ale mimo wszystko takie czasy nadeszły, że jak sobie człowieku nie dorobisz, to będzie krótko. A ponieważ my nie lubimy mieć krótko, no to żeby mieć na różne ekstra rzeczy, a nie tylko na styk i na życie, to dorabiamy. Wracając do tematu, lubię odcinki, które są o czymś. Yy, natrafiam często na głosy, że ludzie lubią moje odcinki, które są takim bardziej radosnym pieprzeniem. Albo przynajmniej te, które nie są o komiksach. Ja to doskonale rozumiem. Dlatego, że komiks to jest straszna nisza i nie każdego musi interesować. Zresztą yy, to, o czym ja mówię akurat, też nie musi każdego, kto w komiksie siedzi bądź ma z nim styczność interesować. Przykładem jest yy, prośba z komentarzy o podcast yy, o Torgalu. Bardzo bym chciał, ale chyba ostatni album, który czytałem to był Upadek Brexarit w czasach jeszcze jak ktoś nazywał Upadek Brexarita i to było w czasach, kiedy ten album wyszedł w Polsce od tamtej pory, nie miałem chyba Torgala w rękach no jakoś tak wiem, że to jest kultowa seria i w ogóle ale nigdy nie zapaliłem podobnie jest z prośbą od jednego z prowadzących podcastofon Żebym powiedział coś o koniksach Aliens vs Predator. Bardzo chętnie o tym pierwszym, które wydało TMS Semik w 90 chyba yy, trzecim czy czwartym roku. Nic więcej nie czytałem. <grym> to jest duży temat. Można o tym mówić długo. Można mówić o różnych rzeczach. Ja mówię o tym co mnie kręci. Mówię o tym, na czym ja się znam. W związku z tym to nie do każdego trafia. Kiedy mówi się o rzeczach takich prostszych, mniej niszowych, bardziej dostępnych bardziej, że tak powiem, w głównym nurcie w kultury, to więcej osób to interesuje na pewno kiedy mówi się o takich sprawach bardziej życiowych też fajnie, natomiast ja osobiście bardzo nie lubię takiego typu podcastów jak ten właśnie który teraz nagrywam, czyli siadam i mówię o tym, co mi przyjdzie do głowy to też nie jest tak że ja mówię o tym, co mi przyjdzie do głowy, bo ja e, cały ten odcinek, mimo że w zasadzie mówię go tak z marszu, siedząc w podcasterskiej łazience, znowu trochę cierpię, no bo na trzy tygodnie jakoś tak wyzwoliłem się z niej, ale naprawdę jak się ma w domu dwójkę dzieci, to, to ciężko jest gdzieś usiąść. Mógłbym oczywiście grać na balkonie, ale mój balkon wychodzi na dwa sąsiednie bloki a ja mam dobrą opinię na osiedlu może niekoniecznie miałbym ochotę zasłużyć na opinię faceta, który siedzi na balkonie i gada do siebie w każdym razie nie przepadam za odcinkami takimi granymi na zasadzie impro impro to może być bitwa komiksowa albo ewentualnie teatr ostatnio byliśmy na takim teatrze w niedzielę zabrał nas kolega, ten z dziadów, z lasu. Było fajnie. Polecam. Jest na moim wideoblogu Migawki z Miasta do obejrzenia. Tak skrót, chciałoby się powiedzieć. No tak, no skrót, 11 minut z y, chyba godzinnego materiału, który oni zaprezentowali. Fajna sprawa. Polecam. Na jesieni zapraszam do Konstancina najprawdopodobniej. no, Ekipa jest na etapie szukania sponsorów, ale najprawdopodobniej odbędzie się festiwal teatrów improwizacyjnych i sportów teatralnych. Właśnie w Konstancinie w Parku Zdrojowym jak będą jakieś detale to może coś się o tym zająknę. To, że nie lubię takich odcinków granych na pałę to jest jedna z przyczyn, dlaczego słucham bardzo mało podcastów. To, że podcasty specjalistyczne są skierowane do bardzo wąskiej grupy odbiorców, tak jak wszystkie moje odcinki o komiksach są skierowane do kogoś, kto jednak musi się na tym znać. Bez urazy. E, I nikogo nie obrażając, kiedy słucham na przykład opinii w podcastofonie na temat odcinków stricte komiksowych, od razu w pierwszym zdaniu widać, kto siedzi w tym temacie, czyta orientuje się w rynku wydawniczym, wie o co chodzi, a kto nie ma bladego pojęcia o medium jako takim, po prostu odsłuchał, coś załapał, ale komiks dla niego kończy się na tytusie Romku i Atomku, ewentualnie na kapitanie Żbiku, powiedzmy na fanki Kowalu. Z tego powodu yy, ja nie sięgam po całą masę innych podcastów. Nie sięgam zupełnie po podcasty o religii. Mam jakiś swój zestaw Europejskich poglądów filozoficznych e, Przez hasło europejskie nie mam tu na myśli Wynajmniej My kultury śmierci i cywilizacji śmierci Czy jak to się tam nazywa, takie radosne pieprzenie moherowe e, Ani libertarianizmu i libertynizmu i całej reszty no, no Europa jest kulturą chrześcijańską Niezależnie od tego, co ktoś chciałby mówić o Unii to my jako kontynent, jako generalnie dorobek tych ostatnich dwóch tysięcy lat jesteśmy na wskroś chrześcijańscy. Ale słuchanie o pomysłach na Biblię, o słuchanie wykładów o Świadkach Jehowy i całej reszty jakoś mnie przerasta, nie czuję w sobie jakiejś takiej żyłki miłośnika, Programów, y, dla osób niewidomych, ponieważ nie mam zastosowania dla nich w swoim życiu. Nie słucham o aplikacjach na Androida, no bo mam telefon z Symbianem. Ciska mnie zupełnie na y, historię o Macintoshach, bo y bo nie lubię. Uważam, że nie ma sensu płacić dwa razy tyle za pecetowy hardware z unixowym systemem operacyjnym oznaczony logosem Steve'a Jobsa. po to się do tego sprowadza. Oczywiście, wiem, wiem, maklowerzy natychmiast powiedzą, że nie. I oni będą wiedzieli swoje, a ja będę wiedział swoje. Eee, no tak się składa, że ja jestem informatykiem. Karierę zaczynałem od skręcania... Komputerów nożem kuchennym i różnych innych rzeczy. Wiem, co siedzi we flakach, wiem, co siedzi w systemach. Eee, Lowersi od tego są lowersami, dlatego są lowersami, że między innymi zaprzeczają takim jak ja. Cóż więc? Yy, nagrywam ten podcast, bo uważam, że dużo ważniejsza od yy, być może mniej porywającego i niesuper dopracowanego odcinka jest jednak zasada mówiąca o regularności. Oczywiście w, w, w, w przypadku polskiego środowiska podcasterskiego sytuacja jest troszeczkę inna. Jest nas na tyle mało i podcastów jest na tyle mało, że śledzi się bardzo wiele. Jednocześnie jest ich na tyle dużo, że to, że niektóre z nich nadają rzadko tak naprawdę ułatwia sprawę. Jak coś wychodzi raz w miesiącu albo raz na kwartał, bo i tacy zawodnicy są wśród nas, to wtedy nie ma problemu z tym, że trzeba odsłuchać 50 godzin co tydzień. Tym bardziej, że to się jednak rozkłada. No. Tak hurtem to odsłuchują redaktorzy podcastofonu, którzy muszą. Taka ich rola zwykły człowiek słucha sobie wtedy, kiedy sobie zas się. Na przykład wtedy, kiedy się pojawi, albo kiedy akurat sobie przypomni, albo akurat kiedy ma czas. Ja na przykład po taskofonu słucham z Noki w drodze do pracy. Wieszam ją sobie na szybie. Mam taki piękny uchwyt do GPS-a, bo ona ma też GPS-a. Właśnie między innymi jeden z dwóch powodów, dla których kupiłem N97 Mini. Pierwszy to jest to, że ma klawiaturę. Nienawidzę klawiatury ekranowej. Klawiatura ekranowa... Ksiądz Natanek nie ma racji. Nie żaden Harry Potter, nie żadne gry. Kurwa, techno, inne pierdoły. Klawiatura ekranowa to jest oznaka czcicieli szatana. Jeżeli ktoś... No nieważne. Klawiatura ekranowa to jest wynalazek szatana. To zło i nie powinno tego być. N97 minima ma otwieraną klawiaturę. Druga rzecz to jest nawigacja. Ja pierwszy raz zobaczyłem ten telefon na pierwszym festiwalu Komiksowa Warszawa jeden z moich komiksowych współfanów, współwyznawców maniaków pokazał mi powiedział, patrz, mam taki bajer firmowy i zrobił cyk i mówi, tu wisi, wiesz, te sprawy i myślę sobie, a ona droga była a potem się okazało jakiś rok temu że ja mogę sobie w firmie taką wziąć za stówę no bo, bo firma ma takie a nie inne umowy z operatorem że zamiast płacić to ja za stówę mogę ją sobie wziąć więc wziąłem bardzo jestem z niej zadowolony aczkolwiek mam wrażenie, że kończy się w niej gwarancja bo ostatnio już drugi raz zawiesił się mi ekran dotykowy znaczy, że coś mu się kończy może pora jej się pozbyć i kupić sobie HTC na przykład chociaż HTC jest większe i o ile się nie mylę to większość modeli nie ma klawiatury zwykłej, prawdziwej, więc zastanawiam się. Pozwalam sobie na taki odcinek też improwizowany, coś za czym nie przepadam, na odcinek mniej przygotowany, mniej koncepcyjny, chociaż wiem, że część braci podcasterskich tego nie lubi, również ze względu właśnie na komentarze, że ludzie lubią do jakiegoś stopnia niektórzy nawet wolą moje radosne pieprzenie no, oni nazywają to odcinkami blogowymi. mnie to się źle kojarzy to określenie, bo przywodzi na myśl hasło blog z czasów, kiedy to hasło było obraźliwe kiedy kojarzyło się tylko z tekstami wstałem wczoraj z wieczora i z ruszowymi blogaskami, kiedy hasło idź popisz vloga było obelgą w moim środowisku no tak, takie radosne gadanie o wszystkim i o niczym. Chociaż, nie, no, ja muszę przyznać, że czuję się w tym nieźle. Zawsze e, lubiłem, jak to się mawia w środowisku dziadów z lasu, posnąć paralel. Paralel e, słowo wydawałoby się obce i kojarzy się z paralelą zupełnie niesłusznie, raczej z angielskim słowem oznaczającym przypowieść. Jesteśmy już w domu pomyślałem więc, że zrobię taki odcinek w którym popieprzę trochę powtórzę parę razy te same rzeczy trochę pojadę po wszystkich trochę po nikim trochę sobie pogadam i zobaczę jak zareagują na to słuchacze znając życie nie zareagują nijak Krzyszman pewnie coś znowu Napiszę może kilku innych stałych bywalców, których pozdrawiam. I Wasze zdrowie. No to będę dzisiaj udało mi się otwierając piwo. Nic nie zalać. Tomkowi w dziadach z lasu ta sztuka się nie udało. Ja w ogóle chciałem jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. Bardzo dziękuję za życzenia w Podcastofonie. Wprawdzie urodziny miałem nie. Czwartego, tak jak Podcastofon był nagrywany. No, chyba, że był nagrywany trzeciego, bo miałem je trzeciego. Dziady z lasu też były grane w zupełnie innym terminie. Dziady z lasu były grane chyba w kwietniu. No właśnie, to jest odcinek, który ja nagrałem. A tak na zasadzie wezmę dyktafon pijawę w lesie. Znaczy, no popijawę, dużo powiedziane popijawę. Poszliśmy, wypiliśmy po cztery piwa, no bez szaleństw. Chociaż ten las widział Oj, ten las widział różne przypadki. Ten las widział między innymi imprezę, na której oblewaliśmy to, że urodził mi się syn. Imprezę, na której zawiedli mnie absolutnie wszyscy. Przyszedł tylko Jarek. I w związku z tym byliśmy zmuszeni wybić absolutnie całą tekilę, która była zaplanowana na yy, tak na oko cztery osoby, a nas było tylko dwóch. Muszę przyznać, że byliśmy bardzo dzielni. Las świadkiem. Las świadkiem bardzo wielu wydarzeń. Las w końcu mam niedaleko od domu. Idzie się tam może 10 minut, a może nie. Znaczy z miejsca, gdzie teraz mieszkam, bo tam, gdzie mieszkałem wcześniej, przez pierwsze dwadzieścia, chyba dwa lata swojego życia, no to było dalej. To bardziej, tak powiem, częściej chodziliśmy na rzekę albo na pola. W każdym razie Dziady z lasu to był odcinek, który ja nagrałem, przesłuchałem dobra, myślałem, dobra, osu, zostawię go sobie. Niech sobie leżą. Sobie tak leżą. Leżał, leżał, aż ja go puściłem poprzednio, bo stwierdziłem, że jest czwartek. Eee. Nie mam ochoty nic nagrywać. Nie mam ochoty się zmuszać. Mam taki awaryjny odcinek, który mogę puścić. Jak zwykle okazało się, że to, co ja uważam, że jest fajne, to tak przechodzi bez echa, bo jest fajne dla mnie. A to, co ja tak sobie stukam, gdzieś tam radośnie pieprząc po blogowemu, to z jakiegoś względu cieszy się zupełnie dla mnie niezrozumiałą popularnością i zupełnie dla mnie niezrozumiałym uznaniem ze strony innych Przepraszam, ze strony słuchaczy. O, tak chciałem to powiedzieć. Chciałem tak zakończyć filozoficznie. Powiedzieć coś mądrego, troszeczkę tak jak Cichy y, Bob, czyli Kevin Smith w filmach Kevina Smitha. Jak to powiedział Jay, nie pamiętam dokładnie, ale szło to więcej tak. Ten skurwiel przez cały film nic nie mówi, żeby jak wreszcie otworzy gębę, to żeby zabrzmiało to bardzo mądrze. Więc ja chciałem też tak ładnie podsumować, ale mi się nie udało. W związku z tym ponieważ dla większości z Was przynajmniej jest piątkowy poranek, południe bądź popołudnie być może wieczór życzę Wam wszystkim, żeby zaczynający się tegoż dnia weekend był co najmniej tak udany jak dla mnie weekend który minął i jeszcze raz zdrowie Was wszystkich